Wibracja 9. Rozbuja i czakry podstawy Twoja czakra podstawy, Muladhara, jest jedną z siedmiu głównych duchowych centrów energetycznych znajdujących się w Twoim ciele. Mieści się u podstawy Twojego kręgosłupa i reprezentuje stabilizację, bezpieczeństwo, połączenie z ziemią i ukochanymi osobami oraz Twoją determinację. Jest tu tożsamiana z barwą czerwoną, podstawowym kolorem skupienia i siły. Czakry są naszą energetyczną anatomią, są odpowiedzialne za aktywację boskości. Kiedy znajdują się w równowadze, doświadczamy głębszego połączenia z wewnętrznym przewodnictwem oraz z nami samymi. Kiedy czakra podstawy jest nadmiernie przepełniona energią, może skutkować to zbędnym przywiązaniem do świata fizycznego i wszystkich jego aspektów oraz zbytnim poleganiu na wygodach, ludziach i przedmiotach. Fajnie jest mieć rzeczy, które ułatwiają nam życie, lecz kiedy za bardzo się do nich przywiążemy, tracimy naszą wewnętrzną siłę. Podobnie dzieje się w przypadku toksycznego przywiązania do ludzi. Energia czakry podstawy może się również uszczuplić. Bardzo łatwo do tego dopuścić, zwłaszcza gdy polega na nas zbyt wielu ludzi lub czujemy dużą presję w życiu. To może wywołać poczucie braku. Ograniczenia oraz zagrożenia. Na poziomie fizycznym, jeżeli nasza czakra podstawy dysponuje niewystarczającą ilością energii, często mamy problemy z dolną częścią kręgosłupa, a nasze finanse mogą zacząć znikać w zawrotnym tempie. Zalecam baczną obserwację czakry podstawy i wzmacnianie jej energii zawsze, kiedy tego potrzebujesz. Wypróbuj następującą wizualizację. Wibracja na dziś. Umieść lewą dłoń tuż pod kością łonową. Prawą dłoń połóż na lewej. Kieruj oddech w dłonie. Wyobraź sobie kształtny stożek czerwonego światła wydobywający się z Twojej kości łonowej i wirujący pod Twoimi dłońmi. Wypowiedz następujące słowa. Czuję spokój. Czuję spokój w moim ciele. Czuję spokój na ziemi. Jestem bezpieczny dzięki mojej duszy. Jestem wolny, ponieważ mam siłę. Jestem mocno zakorzeniony w ziemi. Całkowicie akceptuję fakt, że posiadam wszystko, czego potrzebuję. Mam duchowe prawo być połączonym ze sobą. Jestem uziemiony, skupiony i wolny. Oddychaj lub medytuj tak długo, jak potrzebujesz. Podziel się wibracją. Jestem zakorzeniony w mojej wewnętrznej sile.